Wilno przed wojną było miastem dzwonów. E, pamiętałem te dzwony i jakieś 10 lat temu próbowałem teraz dowiedzieć się, kiedy dzwony umilkły w Wilnie. Bo one umilkły e, przypuszczam wtedy, kiedy Sowieci tutaj weszli. Tak. Te dzwony umilkły. Czy te dzwony... Odzywali się, kiedy była niemiecka okupacja, nie, nikt nie może dokładnie przypomnieć, jak to było z dzwonami. W każdym razie ja tym, ja tym się bardzo interesowałem. To jest całe... Czy dzisiaj jest w Wilnie dużo słychać dzwonów kościelnych, czy nie? Słychać dużo. Dlatego, że, że przed wojną to było miasto dzwonów. Poza tym to było miasto bardzo wiejskie. To znaczy słychać było wszystkie odgłosy wsi naokoło. Taki rezonos był. Tak, tak. Duży. No i tak. właśnie mamy teraz głośnie Dzwon Wileński stylizowany. Tak. My to nagramy i kasetę możemy, będziemy mogli Panu przesłać też z dwonami. Panie Czesławie, ja już wiem, że Pan tu miał szereg interesujących spotkań, a pośród nich także z Panem Dremon. Może tak. Pan powie, jak to jak to wyglądało to spotkanie? Kto kogo poznał i czy szybko? I jakie były Wspominki. Y Drama jest ciężko chory. E, drama jest ostatnim człowiekiem, którego tutaj, e, e, ostatnim człowiekiem mojej młodości, którego tutaj z, e, znam, mm -hmm. e, którego pamiętam w każdym razie. <coughs> drama był związany w pewien sposób z naszą grupą żagary. Tak. E, I teraz na, nawet przypomniał, że ja ja do Żagarów zamówiłem u niego artykuł o sztuce litewskiej. To był wtedy student Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego. Oczywiście dla niego jako dla studenta zamówienie na artykuł było rzeczą poważną, którą dotychczas pamięta. Napisał ten artykuł. I został i wydrukowany? Tak. I właściwie, i właściwie od tego czasu, można powiedzieć, że Dremak, który był malarzem, ale też historykiem sztuki, mm -hmm. od tego czasu głównie zajmował się całe życie historią sztuki litewskiej. No, tą piękną książkę ostatnio <coughs> panu... Mając duże trudności z publikowaniem mm -hmm. swoich artykułów, ponieważ on tutaj był uważany za nieprawowiernego, czyli wyrzucili go wreszcie z uniwersytetu. Tak. I on mi opowiadał teraz tutaj, że Dużo swoich prac o historii sztuki litewskiej opublikował w Polsce. W polskich fachowych pismach. Znaczy w ostatnich dziesięcioleciach, bo nie mógł ich opublikować mm -hmm, tutaj. Mm -hmm. A tak. za pana to nie docierały tam te publikacje czasem? Czasem docierały mam wrażenie, ale to, to bardzo fachowe wydawnictwa dotyczące historii sztuki. On mówił o swojej współpracy z, z, z doktorem Lorencem. Tak. Doktor Lorenz tutaj był konserwatorem mhm. w Wilnie, a potem był dyrektorem Muzeum Narodowego w Warszawie. Drama opowiadał o współpracy swojej z Lorencem w ostatnich dziesięcioleciach. Mhm. Tak? To były ciekawe wspominki. Czy zwiedził Pan swoje szacenie? Tak, wczoraj? zwiedziłem. tak, tak. Mhm. Pan no, z, Jaki pejzaż w sensie? W sensie obrazu, w sensie pej, ekstry, Pejzaż, ten... pe, to znaczy ta. Pej... z dzieciństwa i dziś. Nie, pejzaż jest równino, aż do Doliny nie wiarze. I ten pejzaż się zmienił, dlatego że znikły wszystkie wioski. To znaczy zostały tylko pola polach Także te nie, bo ja tam także, była... także ogromne, to są ogromne połacie pól tam, gdzie były poprzednio wioski. Wioski, sady i tego wszystkiego nie ma. No, ale na samą nie to, to zostało tak jak było, bo to jest, to już tego nie można skolektywizować. Park jest ten, park jest zachowany, znaczy no, dużo drzew wycięto, inne się zwaliły, ale nowe rosną, czyli park jest, prawda. Domu nie ma. Ja tam to, ale chciałam że właśnie, jak jak Pan to zinterpretuje. A święty Brzecisz święta Brość... Świętowość zachowała, się, zachowała się bardzo dobrze, nic się nie zmieniło. I tam jest rzeczywiście mm, atmosfera świętego miejsca, bo to było, był święty gaj pogański. Przed tym nim budowali tam kościół. Mhm. Kościół jest ten sam, ten sam co, co na mojego dzieciństwa. Grup mojego pradziadka i mojego dziadka, tam, tam jest, tak samo. E, także to się nie zmieniło i tam dostałem świadectwo chrztu. W bo nie okazuje się, że, że, że nie, nie w opitologach tak? byłem chrzczony. Opitologii to była parafia. Świętobrość należała do parafii od opitologii. Tak. Ale chrzczony byłem w świętobrości. A jednak? Tak musiał Pan teraz poprawić muszę swoich po, muszę poprawić, tak. bo będziemy tak, zadali, powtarzali tak, to samo. Cały czas wiedzieliśmy, że właśnie tak, tam wypędzono stamtąd diabła, jak Pan wspominał. Tak, tak tak, tak, tak. No tak. i zostały te sławetne dęby, jeden, prawda, jak ja byłam, to jeden był zraniony przez burzę. Dęby zostały, tak. Ostatnia burza strzaskała jeden. Ostatnia burza strzaskała jeden. Jeden, ale poprękali. to i młodszy, a te stare, 500 pięćsetletnie są. No właśnie. Czy zorientował się tam, bo ja jak byłam to się zorientowałam, że tam dotąd jeszcze państwo pamiętają Miłoszów i pańską matkę nawet pamiętają, tak. pokolenie na pokolenie. Tak, tak. Czy doszło do rozmów tam z ludźmi miejscowymi? Czy nie doszło? E, doszło, doszło, ale to bardzo starzy ludzie. Okazuje się, młodsi ode mnie. <głos> <głos> ja jestem starszy. Ale e, w kownie. Mm, kiedy miałem wieczór autorski w Kownie, czytałem wiersze po polsku i bardzo dobry aktor e, Węsławas tak. czytał wiersze moje po Litesku. bardzo świetnie czytał. E, po tym wieczorze podeszła taka starsza pani do mnie i powiedziała, że jej matka była nauczycielką e, tam w Szetejniach. E, i jej matka kazała jej w testamencie, jeżeli spotka kogoś z młodych Miloszów, żeby pocałowała go w rękę, ponieważ moja matka była taka dobra dla niej, tyle dla niej zrobiła i tak kochała Litwina. No i, i pocałowała mnie w rękę, próbowała pocałować mnie w rękę. Ale to był wzruszający moment. Ile tak. miała lat? Ona? Tak. No nie wiem, chyba jakieś 50, sześćdziesiąt, tak, która pani, która podeszła w rękę całować. Pięćdziesiąt. Ona pięćdziesiąt parę lat, 55, tak. 6 lat. Takie tak. nieoczekiwane zupełnie. Zupełnie nieoczekiwane, tak, tak, tak, tak, <grych> tak. Ale powiedziałeś za co? Powiedziałem, tak. tak. Że matka w testamencie ust mi przekazała. Tak. Że jeżeli mhm. zobaczy. Powiedział pan często, I łoszy, tak. tak, to ma pocałować w rękę za, za I, ich matkę, I zobaczyła. Która, tak. która za matkę, która była taką dobrą kobietą i tak kochała litwitą. Tak. Pan chyba nie przepowiada panie Czesole, może pan przypomina, bo jak myśmy mieli z Panem rozmowę przeprowadzoną w igrach, to był 89 rok, i mam tu tą kasetę tak. na sobą. I to wtedy, jak gorąco jakoś pana namawiałam, że już, już w tej liście coś się uwalnia, że kiedy pan przyjedzie? Pan powiedział, że sowiecką pieczątką nie pojadę. Dopóki będę Dopóki musiał be... starać się o sowiecką wizę. Tak, tak. przyjechał pan tak. na normalnej wizie. Mhm. Powiedział pan też kiedyś, że yy... stronił pan jako poeta zawsze od polityki. Ale życie Pana zmusiło realia te. te... Oczywiście. Myśmy się spodziewali wtedy w tej strasznej nocy, tej tragicznej, w mm -hmm. styczniowie, że ten dwugłos albo trójgłos nawet się rozległ. I faktycznie tak było. Mm -hmm. Był ten trójgłos, miło srodzki ręk No ale został Pan jednak politykiem. Jak Pan ocenia dzisiejszą sytuację Litwy? Jak się panu wydaje? Bo pan był zawsze dobrym prorokiem. Pojęcie są prorokami w polityce, no tak jest. Wiem, nie ja ja myśl, jestem raczej optymistyczny, jeżeli chodzi o mm, polityczną sytuację Litwy, to, to wszystko to, te trudności jakoś się przemielą. Ja jestem. Dzisiejsze. Co? Obecnie mam na myśli, teraz. Tak. Jeżeli chodzi o granice Litwy, to ja nie myślę, że nastąpi jakiekolwiek zmiany. Natomiast natomiast ekonomicznie sytuacja bardzo trudna. Chyba jeszcze gorsza niż w Polsce. Dlatego, że Polska miała jednak rolnictwo nieskolektywizowane. Mm -hmm, mm -hmm. A właśnie. tutaj to sytuacja ludzi, którzy muszą zaczynać z gołymi rękami, prawda? Bez przeniesienia, bez micek, Tak, to, bez to micek. jest okropne. Bez pieniędzy. Szalone, szalone, szalone trudności. Przejście do systemu kapitalistycznego, kapitalistycznego tutaj jest szalenie trudno. Najgorsze, proszę, że my chcemy skoczyć w sam się tylko od razu kapitalizmu, to nie jest takie łatwe. Musi być ewolucja. I oby was. To jest sadno rzeczy. Więc w takich krajach jak, jak Dania, czy Szwecja, to ten kapitalizm jest utemperowany i nie jest taki groźny. Znaczy Człowiek nie boi się, tak. co ma swoje też złe strony, bo jak człowiek nie boi się to, to nie pracuje, ale, ale w miarę, niech się boi tylko w miarę. Tak. Panie Czesławie, chciałam jeszcze zapytać. Zostały te przywiezione z Warszawy teraz w związku z Pana oczywiście pobytym zarówno środy literackie. Tak. Jak Pan je widzi dalej? Tu na naszym gruncie. Pan osobiście. No wydaje mi się, że to zależy w dużym stopniu od Waszej inicjatywy tutaj. Ponieważ trudno, trudno sobie wyobrazić, żeby to było organizowane na najwyższym poziomie między Litwą i Polską prawda? czy też z udziałem ludzi przyjeżdżających, jak w tym wypadku goście przyjechali to musi być robione tu na miejscu to zależy od waszej inicjatywy, waszej inteligencji żebyście razem na przykład ze Związkiem Pisarzy Litewskich żebyście te środy podtrzymywali zapraszając rozmaitych ludzi z rozmaitych krajów prawda? Można zapraszać nie tylko, przecież nie tylko ludzi z Polski. Są ludzie, ja wyobrażam sobie jako, daję przykład, bardzo dobrego prelegenta, profesor Beauvoir, tak. który jest profesorem w Uniwersytetu w Lille we Francji i który napisał wielkie dwutomowe dzieło historii Uniwersytetu Wileńskiego po francusku. No to jest idealny tutaj prelegent, na przykład. Daję przykład. Nie pierwszy przykład historii, kiedy odkrywają Litwy Francuzi. Co? Nie pierwszy przykład historii, kiedy odkrywają do świata Litwy Francuzi. No właśnie, żeby to żyło. Tak. To świetnie, jeżeli tak, bo myśmy myśleli, że to się będzie ograniczało tylko do tej zawężonej linii, a my na miejscu możemy gdzieś zostać unieruchomieni. Bo wczoraj miejscowi nasi poeci pieszący po polsku, względnie nieźle, bo już wydający się mieli po trochu żal taki, że nie zostali zaproszeni na te środki. A Oni nie zostali? Nie. Nie dostali? No ja, to skandal. Chcieli przyjść i nie dopuszczono. Niemożliwe. Dlatego tak, właśnie Pana zapytałem, czy to będzie na tej linii dalej, że tak. To jest skandal. Pomijając skandal. Ludzi, a ich, a nie tej... ich nie jest skandal. tak dużo. Skandal, ale ja się z nimi spotkałem. Oni przyszli do Naryngi, ja powiedziałem, no to się spotkamy na, tym, na tej środzie. Tak, tak. Ja mhm. byłem pewien, mhm. Tak. Więc jak to się stało, tak. że wiesz, Nie, przyszła niewydarzona poetka to jest w ogóle. Niestety, tak pani Lotoczy. Nie, to jest niewydarzenie, to jest no kompromitacja, to jest tak. ta zaproszenie, tam ci Natomiast, tam. Tam jest. Natomiast, ludzie. Natomiast wspaniale ludzie, jak Alicja jak Wojciech ich marzył, jak Wójcie ich zjedrowi, ja myślałem, że właśnie ci ludzie będą organizowali środy. I to wyglądało, wie pan, tak, że. Wyszła gra i wygląda na zasadzie, że co mieliśmy najlepszego coś na pokazali. Ja nie wiem. A jak to się stało? To, to. ja czy będę, to, będę to, rozmawiał, że nie ma. Ty ich zaprosiłeś. Ja, ja ich zaprosiłem. Tak. Ja nie zaprosiłem mogli powołać. Dl dlaczego na? oni się nie zwrócili. Do oni się mnie. zwracali do komitetu. A dlaczego do mnie się nie zwrócili? No bo już nie chcieli pana nie, im zadować. Powiedziano Popiszę im, że nie ma do... miejsc, że przyjechała liczna grupa z Warszawy 40-osobowa i że dla nich miejsc nie ma. Nie, nie, to jest skandal. To jest skandal, prawda? To jest skandal absolutnie. Ja Panie będę Panie bardzo prosiła o pańskie autory te żeby tych trojeczkowa ludzi ale żeby się z nimi. Spotkać żeby się z nimi może spotkać. Ale ja się, na się spotkałem z nimi w narędze tak. i, i, i powiedziałem, że zapraszam ich na, na środę literacką. Więc nie jak nie to się stało, że oni tam... do mnie się nie zwrócili? Słuchaj, ja, ja przypuszczam. Że no to była taka pista że organizatorzy mieli, nie mieli już miejsca na sali. Nie mieli. Wszystko tak. było rozdane. Słuchaj, a, nie, a przecież Górski nie było. Ale pani Andrzeju bo? było. I Rady Górski nie było. To ona tu przyjechała? Przyjechała i nie było jej. Ale było rozdane niewłaściwie. Nie, a, nie było, bo podobno nie dostała zaproszenia. Ja widziała, nie może być. Tak. Ja. Irena jest tutaj? Tak, Irena była, była wczoraj w Wilnie. Nie, tam przejście było dosyć ograniczone. Ja miałam zaproszenie z Ministerstwa Kultury tam przyjechała Ze Sławińską razem z Drusgienik przyjechała Irena. Nie wiem, że nie, nie puszczono jej. Dla nich byłby to doping trochę. Tam nie było tak dużo tych ludzi, oni nawet postawiliby pod ścianą, chociażby już się ale chciel... przyjrzeć bliżej nawet panu ale i ministrowi. Ale coś absolutnie, wiadomo, że... nie, absolutnie, to jest dla mnie niespodziewane. Kto to? To Borkowicz przecież zapraszam. Tak. Borkowicz. Tak. Jacek Borkowicz. Tak. No ty jest O drugiej godzinie przyjeżdżają tutaj Tak, ze Związku Polaków Polacy, tak. Z Miejskiego, Może można było zawiadomić tych poetów. Może ja zawiadomię tych poetów, żeby, żeby, tak byli, żeby oni przyszli żeby, żeby razem do, spójrz, Dobrze, i my, tak. przyniesiemy, to i my przyniesiemy, tak. przyniesiemy to, co było Pamięta pan, panie Andrzeju, pan kiedyś proponował Żebym pisała do Solidarności o tak. tych naszych poetach tak, tak, tak, tak I ponieważ to był rozmiar, taki format, trzy strony Jakoś mi już szkoda się zrobiło tak, tak. I myśmy dalej to takie stare kolumny do kuriera O każdej Tak, tak Aha ja to pozbieram, tam przeszło cztery osoby jeszcze nie mamy robałko, tylko nie zdążyliśmy z tak, tak, bo tak. oni wydali tu nakładem własnych wysiłków magazynu tak. to nie są takie złe poezje ale ta wczoraj Pani to jest niewydarzona poznana no tak, w tak. Wilnie gra no Tak. i nie było przykro, że to ona, wyszło na zasadzie wszędzie, coś najlepszego tak, na wszędzie jest, jest bałagan, a ci ludzie, cisi, tak. którzy mają coś nie, do powiedzenia, absolutnie. nie pojawili się w ogóle ale mogli, oni mogli być na przykład na, na przyjęciu w ambasadzie nie zaproszono ich no żeby do mnie się zwrócili, ja bym to załatwił. No nie chcieliby, ja byłem pewien. Normalną wilejską skromność nie chcieli Państwa na Pani to nagra, byłem pewien, że ci młodzi poeci tutaj z Wilna będą organizatorami śród. Ja to mnie cieszy to, co Pan mówi, przepraszam, że wchodzę w słowo naprawdę, że się Cieszy mnie to, co Pan mówi. Tak jest. Myślę, że, myślałem, że oni będą współgospodarzami tych śród. Ja też tak myślę. No dobrze. Czyli o drugiej godzinie oni... O drugiej godzinie oni... Drugie okazję, godzinę, oni razy, razy żeby oni przyjechali tam... na, na oni tam byli, tak. Bo tak. O, dla nich to byłby naprawdę tak. coś jakiś... Skandard. Tak, tak, tak. Myśmy to nawet dziady grali własnymi siłami, mieliśmy tak, swoje improwizacje, tak. swoje... swoje tak, tak, tak, tak. Także bardzo świetnie. Ja już nie chciałabym Pana więcej męczyć. Dobrze, Bo proszę. wiem, że Pan jest męczony już nie poprzednim... Jakie jeszcze No już Ja się boję wciąż Pana Przesława. proszę bardzo. Co pan teraz pisze? Co, co pan teraz pisze? No, ja, y, ja nie chciałbym tutaj, prawda, swoich planów y, roz, ujawniać, bo to jestem trochę przesądny. W każdym razie mogę powiedzieć to, co ostatnio napisałam, wydałam tę książkę, Szukanie Ojczyzny, mhm. która na okładce ma fotografię dębów Świętobrości, i grobowca mojego pradziadka to jest fotografia, którą zrobił mm, y, lektor, wykładowca lituanistyki w Krakowie. Jak on się nazywa? Ty go znasz. Tak. Co? tak ja nie pamiętam, tak, to tak. istotne, że, tak. że przyjechał tutaj mm -hmm. y, y, jeszcze w. On, tak, w 88 no, chyba. Tak, Zrobił te zdjęcia. Ty, ja, zdjęcia. Zaraz może I To jest zdjęcie, czy to jest oprawa praktyczna jego dębów? To ten... jest zdjęcie. Zdjęcie, zdjęcie jego tych dębów, tak, tak. jednego z tych dębów. Jednego z tych Wojciech Smoczyński. Smoczyński. Tak. Wojciech Smoczyński. Tak, tak. W 1988 roku. Tak. Tak. tak. No i wydawca, ponieważ wydawca to jest znak, firma Znak w Krakowie, pytał mnie, co umieścić na okładce. Powiedział, zwróćcie się do Smoczyńskiego, bo on ma fotografię z Szetyń. I rzeczywiście to umieścili na okulacę. Można spojrzeć? Tak, proszę. Chociaż tak. Bo, Szukanie... ja, bo ja znam te dęby, bo myśmy też fotografowali i dawali do naszych dzielnika. Szukanie ojczyzny dziennika. to jest książka, Diennik, no. No, to nie żona ze Seju głównie o, osiem, o XIX wieku. Tu na Litwie, czy na Białej Rusie. Jeden egzemplarz ma pan oczywiście. Co? Jeden. Nie, mamy jeszcze jeden egzemplarz. Y... Bardzo no, bym prosiła, Ostatni bo my, my byśmy skorzystali. Z tego. Dla, dla, dla pani my byśmy skorzystali e, na użytek roz... publiczny, ostatni że tak powiem. Dobrze. Mamy jeszcze, dla pani jeden jedyny był egzemplarz rodziny Europy. Bo nie tego dla pani, nie, bo nie ma. Tego nie ma. Ale jest. obiecała pani, że mhm. da to. Poszuka tłumacza na Tak, tłumacza, może to, tego, bo tłumacza. Dolina Lisk jest jeszcze. Może Grybałska. Chyba, ale nie jest grybałska z tłumaczy tekst. Tąk tłumaczy. Tą A tak. rodziny Europy trzeba koniecznie przetłumaczyć. Tak poszukamy innego tłumacza. Nawet w kilku językach zaapelujemy, zrobimy konkurs taki Co do rodzinnej Europy, to w mojej rozmowie z Las Bergisem, on powiedział, że jest mi bardzo wdzięczny za rodzinną Europę którą czytał bardzo uważnie w wydaniu podziemnym. Wcześniej mhm. jeszcze. Tak, nie wiem, nie wiem, czy to wydanie e, polskie, w Polsce czy w Litwie. Polskie podziemne wydanie, które docierało. No, docierało tak, na I tak, Landbergis tak. miał egzemplarz tak. wydany pod, w podziemiu podziemnej Polacy. drukarni w Polsce. Tak, tak, zdaje się. Tak. Podziemny wydawnictwa tak, Nowa. Tak. Mhm. tak. To bardzo przystojna ta pani, zaraz mnie, mnie to interesuje. Ona siedzi tutaj na tym wieku. Aha jest szczegół, bardzo przystojny. Jest szczegół pani widział. Przystojna pani. Jest tak szczeg ciekawy to, kogo, szczegół. To że... jaki jest e... to, kogo e... Jest ja też taki drobny szczegół, że e... pan Lenzbergis poprosił. Bo dostał ten egzemplarz zresztą kilka dni temu tak. szukanie ojczyzny. Natomiast poprosił o egzemplarz dla, dla ojca, ojca i dla żony. To wczoraj właśnie tak. widziałem jak pan tak. spotykanie egzemplarzy. Tak. tak, tak, tak Na tak, tak, tak, szczęście jeszcze były ostatnie egzemplarze, mhm. które brat dedykował żonie pana drugisa, a drugi ojcu. Tak. Bo, ojciec, bo ojciec ojciec bo... żyje, ojciec ma dziewięćdziesiąt tak, kilka lat, prawda? tak. Czy śladami moich ulic, że tak powiem, tytuł Pańskiej książki, śladami moich ulic mam na myśli to, co ja mam? Pan... Zaczynając od moich ulic. Zaczynając, przepraszam, od moich tak. ulic, ale ja teraz miałam właśnie na myśli, idąc śladami tych ulic, widzi Pan mm. kolosalne zmiany, duże. Bo wiem, że Pan się wspinał aż na górę Damkową, Pani Tak panie? jest, Tak jest, tak jest. Czy z jest. powodu, że Pan tam chodził z dziewczynami na randki, czy chciał Pan zobaczyć jednak Wilno z lotu ptaka swojego? Ja chciałam zobaczyć Wilno z lotu ptaka. E, tak. No, Ogród Bernardyński był Dorantek, nie, nie sama Zamkowa Góra. A, to pan że tak. troszeczkę nas w błąd wprowadził. Tak, tak. no. I mhm. jak panu się dzisiaj Wilno wspomina, że tak powiem, ono nie jest tak bardzo odświeżone jednak chyba, czy jednak ta patyna Ja zawsze ma... utrzymuję, że Wilno jest czy pan znajduje swój wójtaki, kont, swój taki specjalny kąt? Ja znalazłem, ale to bardzo jest inne, mm -hmm. bardzo inne, dlatego że znalazłem stare domy, prawda, które są mi znane, ale one są wciśnięte w nowe konstrukcje. Taki, tak. Czyli cały krajobraz ulic bardzo się zmienił. Tak. No pamiętam to Wilno. Na przykład ten placyk koło podgórnej, wiesz, to był taki tak. mały placyk. Tak. Z, od którego szła ulica Sierakowskiego tak. do Lukiszek, prawda? Tak, tak. To był drukowany drukowa takimi e, kocimi łbami. łbami, prawda? Kocimi tak. Wszystko to było szalenie wiejskie. Chodniki były drewniane. Tak. Pod górną Ta, a drewniane chodniki. Drewniane tak, Tak. I co pana bardziej zruszało? Tam te drewniane chodniki, czy dzisiaj jeszcze wypocowane? <głos> Jak to jest? No... Czy jest nostalgia za tym, za tym właśnie krajobrazem z pańskiej młodości? Nie, nie powiem, że to jest nostalgia, to, to nie jest nostalgia. To ja to mam nagrane to, to jest pewnego rodzaju refleksja, wyzwanie, próba zrozumienia, jak, to, jak ta materia czasu rozwija się i działa. Mnóstwo ludzi, którzy, którzy umarli, to jest myśl o, myśl o ludziach, którzy tak. żyli tutaj i chodzili ulicami. I których nie ma i nowe pokolenia ciągle, byłem w moim gimnazjum tak. na Górze Bufalowej. Zwiedziłem co gimnazjum, bardzo był uprzejmy ten wicedyrektor. Pokazywał mi, poznałem te same korytarze, na których tłukłem się w czasie przerw. prawda I nawet na jednym piętrze ta sama dokładnie dębowa posadzka została. Tak. Na innych na zmienili i wspominałeś ładnie tak. wspominałeś te pauzy, tak zwane przerwy tak, między pauzy wielką pauzę, i, tak. i, i korytarz, na którym to oczywiście bujki, tak? tak, oczywiście w tak. których brałeś udział no, oczywiście tak <laughs> Był tam niezwyciężony chyba wtedy. Stanie mm. czy No, no i był jak... silny zawsze, był silny. w siedzi reżysorka cierpliwie, chciałam, proszę, chyba już tak wymóc, czy nie wymóc, parę słów o tym przedstawieniu, które pan zobaczył, które może było przeciągnięte, ale czy to była dla pana niespodzianka, czy pan coś wiedział o tym spektaklu? Ja, ja widziałam bardzo mało. Czytałem coś, jakieś artykuły w prasie. Nie bardzo sobie wyobrażałem, jak to się układa w całość. Myślę, że idea zakończenia Apokalipso była bardzo dobra, ponieważ apokalipsę napisał bardzo dobry poeta. Pewnie lepszy niż ja. No, pan tak. Ale pan go tłumaczył pięknie, No tak. jest tłumac... często konkurentem dobrego poety. Tak, tak, tak. No i niektóre rzeczy się podobały tam mnie bardziej, niektóre mniej. Bardzo mi się podobała ta pani, która śpiewała piosenkę o porcelanie. I moje ogrody. I ogrody, tak. E, bardzo, bardzo się dziwiłem, słuchając mm, szczególnie tych ogrodów. Tak. E, dlatego, że nigdy w Polsce, bo dość jednak często to recytowano, nigdy nie słyszałem tak dobrej interpretacji. To znaczy, jeżeli chodzi o wczucie się w ducha wiersza, w ducha muzy muzycznego, Muzycznego tego wiersza, to ona to bardzo dobrze wyczuła. To będzie szczęśliwe. Przekażemy jej to. Ja jej, ja jej podeszłam na, na, na, na scenie. Szczęśliwe Powiedziałem szczyt. jej to też, prawda? To jest Krystyna Rusznicz. Tak. Fizyk, matematyk, tak? Fizyk, tak. matematyk, zawody. Ciekawa, tak? Tak. Ona jest na uniwersytecie tutaj. Ona już skończyła uniwersytet, ona wykłada w szkole. Wy, wykłada w szkole i fizyki i matematyki. Tak. tak. Także, no i chłopak był nie. no A ona, ona wykłada w polskiej czy w litewskiej szkole? W rosyjskiej. rosyjskiej, to są rosyjskiej. W rosyjskiej, rosyjskiej, tak? Bo nie znalazło się miejsca w polskiej szkole. No. Yy. Obsadzone yy. już było. Warto tak. wspomnieć, że ty przepraszasz, że nie zostałeś po spektaklu. Bo nie, ja no tam, ja bardzo przepraszam, nie tak. Ja byłem rozniemy. śmiertelnie zmęczony. To byłem widać. Ja prawie, prawie padałem. To było, widać. było widać. Tak, nie śmiertelnie tak. zmęczony zrobiło mi się niedobrze, bo ja poza tym cierpię na zawroty głowy. Pan bohatersko się trzymał po tym na scenie. No tak. Pan uśmiechał, tak. co jest na dzisiejszym zdjęciu nawet. Tutaj nikt nie powie, że Panu się słabo zrobiło, Panu się słabo, niech Pan się stoi, że jak Pan tu ładniej wygląda. Zdjęcie ciemne, ale jakie głuchy, jakie gesty młodzieńcze piękne. Także, ale warto, Także, warto, dynamika jest. Ale tak zaraz musiałem... Tak zaraz musiałem. Ja zaraz, zaraz, tak, tak, tak, tak, tak, i nie, bo to nie trzeba zrobić, absolutnie tym, trzeba to zrobić. Ja w przeciwnym i, razie, gdybym nie poczuł się słabo, to bym został. No tam młodzi ludzie chcieli no, po prostu się na Pana popatrzeć, przyjrzeć Panu tak, bliżej. Tak, <laughs> na Żadnych patrzymy, dyskusji wielkich, żadnych nic. tak to był cud że on się tu zjawił na tym spektaklu Co, ja przypuszczam, zastępując panią w pytaniu tak. y, przypuszczam, y, y, czy ty spodziewałeś się lat temu, powiedz mi 10 że będziesz na scenie teatru da, na nie, zupełnie da, nie tam gdzie od stali. Tak. czyli życie niesie niespodzianki na, tym, na, tu, na tej scenie przecież grała Irena na tej scenie, tak, tak. Irena tak. Kurska, A, tak. która podobno jest z Wilnie. A ona przyjechała tym ma. Podobno, podobno. jechała z drugiej. Ja to gdzież ona jest? Ja nie wiem. Obejdzie Pana szukała, może przez redakcję? Czy Będzie szukała to podać czy nie? Że naszą redakcję. no naturalnie. naturalnie. To Pan może, jest może schowany, może że gdzieś się gdzieś... Gdzieś... nie wszyscy muszą wiedzieć. Ona powinna przez związek pisarzy Ciebie szuka. Naturalnie. To będą jeszcze jednymi tak. niespełnieniami. To wcale nie ma czego ukrywać, to był długi dosyć związek z Iranem tak, <głos> tak. <głos> aktorką teatru na Pogulance. tak, tak. Młodziutko aktorką teatru tak. na powolęce no tyle troszkę... wspomnień związanych z wiedzą tak. i tak na własne ucho wzięliśmy trochę, trochę naturalnie trochę, ja próbowałem śpiewać tę piosenkę kiedy napisałem tę piosenkę to było w Warszawie tak. za okupacji niemieckiej i miałam taką w głowie melodię no i zaśpiewałem tę melodie Witoldowi Lutosławskiemu tak e, a Lutosławski wysłuchał, powiedział hm, bardzo to prostymi środkami <laughs> <laughs> To było... tutaj, ale tu powiedziałabym, to, to ona imieniu... śpiewała podobno... podobnej, tak. No bo to, bardzo to tak, tak tylko tak można wyczuć tak, się podobnej, tak. Pod... mi się wydaje, nie Bardzo środkami, ale to To się cierzymy, panie Czesławie. Także jeszcze jeszcze świeczkę. Na rynku w Kijdanach, jak po tym nadaniu honorowego obywatelstwo Najpierw zaczęło do honorowego obywatelstwa miasta. Kijdan, Kijdan, tak. Było tak. uroczyste wręczenie. Był obiad uroczysty. Potem poszliśmy na krótki spacer po Kijdanach i kiedy stanęliśmy przy rynku, to Czesław mój. Ja tutaj sprzedawałem jabłka. Tak? tak było. Z wozu, tak. Z wozu. ja na tarynku sędzę. Mały Czastow, który przyjeżdżał, ale to był dziadek, był wtedy z to czy... Nie, ktoś ktoś z ja Nie, pamiętam, mi, żebym sprzedawał jebka. Po prostu... z szeteńskiego nie pracowałem. Nie, nie Nie, nie pracowałem. Nie, nie pracowałem. Nie, nie pracowałem. w Sadu. Z Zyruć? I jeszcze ciekawostka, że w Szetajniach mieszka ostatni tak. robotnik rolny, czyli jak to się pięknie nazywało, kumieć, tak. e, mieszka w Szetajniach, ostatni hippowicz. kumieć tak, spod, komorzynka. Tak. spod Komorzynka, od naszej mamy, tak. ostatni i on tak. się nazywa Sipawicius, si, si, si, si, hippowicz, tak. si, tak. był młodym robotnikiem tak, wtedy tak, tak. i on bardzo dobrze Pamięta. Tak, on, ma, pamięta. I mamę. on I on chyba parę lat ode mnie starszy. On jest parę lat starszy, tak. tak. I, i, i, i, i, I, o i to i spotkanie mówię. Czesława z tym ostatnim robotnikiem rolnym z, od mamy naszej spadkowarzynka było wzruszające. Dlatego, mm. że on wspominał, on, on wspominał mamę i mówił, ach co to była jaka to była dobra pani. Um, um, Litwini byli tutaj, Litwini gospodarze litewscy nie byli tak dobrzy dla Litwinów jak Miloszowa, jak Miloszenie. Jak Jaka była dobra pani. Potem z Czesławem się pocałowali. I, i, ta, i, i kiedy do tej szkoły szliśmy to Czesław pod rękę prowadził tego Sipawiciusa bo on staruszek <laughs> on był od niego daleko słabszy ledwo z szkoła, Czesław go prowadził <laughs> i to, to tak ta para, y, ostatni robotnik rolny od nas, całujący się z Czesławem Aj, wspominający mamę, naprawdę, to... i wspominający no, mamę wspominający mamę i to, to jak oni śli pod rękę <laughs> i ten z nasko Czesław go prowadził, <laughs> no, to było niesłychane. To, to, to było tak y, Ta. filmowe, tak ja to zrobiłem mam na, na filmie. Na filmie, tak? Tak, tam, mam na, na kasiecie, To było y, no, jakiś materiał nieprawdopodobny dla dziennikarza, dla, dla, dla, tak. dla pisarza, tak. dokumentalisty, dla filmowca. Tak. Ostatni robotnik rolny z komorzenika. To się nie ułoży coś w Doliny i spry. drugi wariant. I o tej no. szkole jeszcze, prawda, ta szkoła w tej tym budynku, wszedł, który ocalał nad Dniewiarzu to była szkoła zorganizowana przez naszą matkę. Przed pierwszą, wojnę Przed pierwszą wojną światową. To ja właśnie rozmawiałam Przed pierwszą tak, wojnę... z córką Zakrystiana, która jak byłam dwa lata temu, trzy lata temu, to ona o tym wspominała, że ludzie do dziś o tym mówią, o tej szkole, tak. którą zorganizowała e, panów Marka. Tak. Mówili... Miłoszowa. Miłoszowa. Tak. I, ona, I ona... ona jako młoda dziewczyna organizowała tak, tak, tak, tak. Do dziś pamiętają. Tak, pamiętają dlatego, że byli uczniowie, którzy ją... I pokazują gdzie, tak. w jakim miejscu, Tak, jak oczywiście pamiętają. I ona to... uczyła polskiego. Tak. Ale był nauczyciel też, który ich uczył litersku dzieci też, także w tej szkole. W tej samej. W tej samej. Tak. Chyba to był. Kiełprzys. On był, on był, on, on był. Stelmacher. Stelmachem, ale był, to był tak zwany e, e, zakajany litwin. On, <laughs> tak. I on był, on był poglądów e, e, ja bardzo. Ja nie jestem pewien, czy Kielpysz, czy, czy, kto Chyba. inny był wtedy przed pierwszą wojną światową, Może, ktoś, może, inny. może inny. Bo inny. Bo ja pamiętam Kielprzas, kiedy był Stermachem. Z Telmachem, prawda? To, to, to może nazywa? był inny nauczyciel. Nie no ja, ja, tylko, ja tylko z może bardzo wczesnego dzieciństwa tak. ja pamiętam, tak. że i z opowieści matki pamiętam, że matka uczyła dzieci czytać i pisać po polsku, mhm. ale dzieci, które przychodziły do tej szkoły, to były wsieltewskie dookoła. Na no te tak. dzieci po polsku ja. ledwo, nie, nie ledwo. Nie umiały, nie Le, trochę umiały mało ja. Na te, bo ludność tam mówiła trochę po polsku natomiast we dworze tak cała służą a ja po jeździłem z matką później e, to już było po pierwszej wojnie światowej do tych okolicznych wiosek e, w, w odwiedziny i wszędzie ona była przyjmowana no, z nadzwyczajną serdecznością przez swoich poprzednich uczniów Prawda? Z okolicznych wiosek litewskich? Specjalnie do tych Litevskich. wiosek Litevskich tak. Litevskich, a tak. specjalnie często jeździliśmy do Pejkswy. Do PX, I tak. nie ma śladu tej wioski. A może to jest. Tylko pola kolchoźnicze. Pod lasem była, nie ma tam nic. I tutaj ciekawostka jest taka, że. To była bogata wioska. Tak, bardzo bogaty chłopak. Pejkswa. Nauczyciel, o którym wiem ze wspomnij matki że był taki nie, może to nie był kielczyc, może był inny, inny. Prawie, że matka zorganizowała szkołę i tak. dziadek płacił pensję nauczycielowi tak. litewsk litewskiego. I nauczyciel był Litwin, który uczył dzieci po litewsku. Tak. Matka czytać i pisać po polsku, ale mieli miały dzieci, bo później Także no, chodziło o to, że język polski był językiem, wtedy był językiem. Wyższej klasy, prawda? Tak. Więc chodziło o to, żeby dzieci były tak. podniesione o, o, tak. o, o, o stopień wyżej. Tak. Natomiast między nauczycielem a dziadkiem, naszym kunatem, pochowanym w Świętobrości, były wielkie dyskusje. Bo dziadek reprezentował tak. tendencję wielkiego, spadkobierców Wielkiego Księstwa tak. Litewskiego tak. i uważał, że, że Litwa powinna być według tradycji Wielkiego Księstwa wielojęzyczna. A nauczyciel już wtedy, prawda, reprezentował poglądy narodowe, tak zwanych Litwomatów. I tak zwanych Litwomadów, także Litwa musi być jednojęzyczna, litewska. Żadne inne języki, tylko język litewski. I były wielkie dyskusje między dziadkiem a tym nauczycielem, i pomimo prawda, tego, że nauczyciel obstawał przy swoim, dziadek przy swoim mhm. y, dziadek mu pensję płacił I, <laughs> y, czyli, bo no dziadek, się dziadek tym się charakteryzował się dziadek wziąć. że dziadek był y, y, bardzo otwarty był prawdziwym demokratą i uważał, że każdy człowiek ma prawo do, do swojego zdania i wysłuchiwał racji Litwinę, przedstawiał tak. Litwinowi swoje racje. Tak. Kłócili się, ale tak, y, każda tak. kłótnia kończyła się zgoda. Tak. To może dlatego, że serbska, ty nim też miała Ta obiektywna, już pośrednia gdzieś, nie? No i, nie to, <śmiech> by... to może też, że <śmiech> Dziadek był kunatem, więc to czyli, Natomiast kiedy, kiedy był pogrzeb dziadka, nie pamiętam który urok pogrzeb dziadka średobrości? Myślę, że 35. Chyba 35 to z okolicznych wszystkich wsi litewskich mm -hmm. były tysiące ludzi tysiące ludzi szły w kondukcie pogrzebowym bo konduk pogrzebowy z do Świętobrości mm -hmm. pieszo mm -hmm. niesiono trumnę chłopi nieśli trumnę chłopi litewscy nieśli trumnę na, na ramionach nieśli trumnę dziadka z na do Świętobrości kilka kilometrów i, i, i, i to by... Prawie wyłącznie byli Litwini do tym pogrzebu. Trochę było tych tak zwanych ziemian, sąsiadów, ale to były, to było, nie wiem, kilkanaście osób. A kilka tysięcy ludzi to byli też cyklopi, którzy szli za zatruchną dziadka. Więc to coś też znaczy, chyba, prawda? To coś znaczy rzeczywiście. Halo? Halo? Halo? A... Panie Czesłanie. Panie profesorze, wspomniał Pan o dzwonach wileńskich, które Pana intrygowały i, i zawsze i zwłaszcza ostatnio, że Pan chciał ich odgłosy jakoś odtworzyć, o ile zrozumiałam, prawda? Jak to tym jest? Tak. Wilno było miastem wielu dzwonów. I starałem się później, to nie tak dawno, jakieś 10 lat temu chyba przyszło mi na myśl, że trzeba byłoby jakoś dowiedzieć się kiedy w czasie wojny dzwony umilkły? I ile ich umilkło, bo nie wszystkie. Włączymy zalic. Tu rozgłośnia radiowa Dzwon Wileński. Właśnie o dzwonach Wileńskich rozmawiamy w tej chwili z laureatem Nagrody Nobla, profesorem panem Czesławem Miłoszym. Wilno przed wojną było miastem wielu dzwonów. te dzwony w czasie wojny stopniowo milkły. Starałem się dowiedzieć, to jakieś 10 lat temu wpadłem na pomysł, żeby dowiedzieć się, kiedy te dzwony umilkły. Bo przecież te, jeżeli patrzymy dzisiaj na kościoły w Wilnie, bardzo wiele jest nieczynnych. Prawda? Wiele z tych kościołów, które były czynne przed wojną, przestało funkcjonować jako kościoły i tym samym przestały funkcjonować jako dzwony też. Ale były też inne powody, dla których na przykład, przypuszczam, w czasie okupacji sowieckiej nie dzwoniono tak. na mszę, prawda? Tak. Czyli to było... Jak to było w czasie okupacji niemieckiej, nie wiem. Starałem się to odtworzyć, ale nikt dokładnie nie mógł mi powiedzieć, jak to naprawdę było. Bo z pewnością dzisiaj po jeżeli są dzwony, to jest ich o wiele mniej. Na pewno. Prawda? Na pewno. Ja sądzę, że rozgłośnia radiowa, która w tej chwili, słuchacze rozgłośni radiowy dzwonu wieleńskiego, y, wielojęzyczny zresztą i nadamy to w kilku językach, chyba jakoś się odezwą, bo niewątpliwie znajdziemy znawców tego przedmiotu konkretnego. Ja wiem, że dzwony w innych miasteczkach, podkownym powiedzmy, czy taka powiewiórka, gdzie y, Piłsudski Błuszczony więc tam zostały przelane na kule niemieckie, tak było ale jakie z wileńskimi dzwonami moja mama rodzica Witali i babcia, jakoś nigdy myśmy na ten temat nie, nie mówili, a to jest naprawdę ważny temat i, tak. i, szczer i szczerze się cieszę że on Pana zainteresował Pana muzyczne ucho Cóż, dziękujemy Panie Czesławie i Proszę. chcielibyśmy życzyć dużo, dużo wszystkiego najlepszego. Widzę, ma Pan tu chystusikę prosobliwego, ktoś Panu sprezentował już. Litewskiego I podziękować i życzyć dużo sukcesów twórczych i takiej dobrej kondycji, w jakiej Pan tu przyjechał. Wspinaczki na górę Jedymina. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego, może naszym słuchaczom jeszcze Pan coś powie. Właśnie dzwonu Wieleńskiego, który kontynuuje tradycję przedwojennego radia wielojęzycznego w językach dawnego księstwa To założył aktor podziemia, prywatne radio, żyje z kredytów, to nie jest radio komercyjne, tylko radio kulturalne i właśnie no. w tych językach. Może słów parę dla tego radia, nawiązując do tych dawnych tradycji, w których tam pracował. No, kiedyś pracowałem w radio e, i e, bardzo e, cenię ludzi, którzy słuchają radia myślę, że nie jest ich tak znowu wielu są, ale są. tak. Ale, ale, w każdym razie to są ludzie którzy mają y, chwilę czasu, żeby się zastanowić pomyśleć więc przesyłam im wszystkim najlepsze życzenia. dziękuję, wy serdecznie do widzenia przeprosić niektórych obecnych e, ja oczekiwałem że przyjdą na e, te środy teraz e, Zdarzyło się jakieś nieporozumienie. To znaczy, że e, nie, nie dostali zaproszenia. I bardzo mi jest przykro. E, gdyby się państwo zwrócili do mnie, to ja bym powiedział, że żeby was wpuścić, no trudno. Ale to, to się stało wyłącznie przez niedopatrzenie nie przez niczyją złą wolę bo to zajmował się tym Jacek Borkowicz głównie Wasza więc ja przepraszam no i cóż taka taka cisza <laughs> Nie wiem co powiedzieć, dlatego że o ile się orientuję sprawy wasze, tutejsze są dość skomplikowane i trzeba się dobrze orientować, żeby zabierać głos na ten temat. W takich sytuacjach staram się być jak najbardziej ostrożny i neutralny bo kiedy się patrzy na sprawy z zewnątrz wyglądają one inaczej A kiedy się jest blisko czy w samym, w samym środku tych spraw wyglądają zupełnie inaczej bez tego te dwie perspektywy trudno ze sobą połączyć Panie profesorze to tak jest? Widać, jakie, jest pańskie, jakie jest pańskie wrażenie po półwieczu Przerwy pan pół wieku nie był w ojczyźnie. Jak pan to, jak pana spotkała Litwa? Jak pan to, jak pan widzi swoją ojczyznę? Litwa spotkała mnie e, niezwykle serdecznie. Nawet e, trochę jestem w sytuacji kota, którego chcą zaglaskać na ziemi. <śmiech> e, No i właściwie nie bardzo się spodziewałam takiego obrazu Litwy szczególnie jeżeli chodzi o tamte moje okolice w Kijdańskim ogromne pola kołchozowe tam gdzie były wioski ślady. ale wydaje mi się, że Litwa stosunkowo wyszła obronną ręką z tej sowieckiej, sowieckiej okupacji to znaczy jakoś chyba lepiej wyszła niż inne republiki. Prawdopodobnie. To jest moje Ale problemy ekonomiczne to chyba teraz są gorsze jeszcze niż w Polsce. Bo w Polsce przynajmniej nie było kolektywizacji tej wszystkie kątego uchwały. E, więc wrażenia są bardzo bardzo, bardzo złożone, bardzo, bardzo mieszane. Tak samo Wino jest zupełnie inne niż, niż miasto mojej młodości. To jest jednak duże miasto. Stare miasto sypie się, prawda? Jest wybaga olbrzymich inwestycji, żeby funkcjonować. Ale na ogół robi, robi dobre wrażenie w porównaniu z, z, z, z, z, z tymi krajami, które, które mogłem zwiedzić, jak Węgry, Czechosłowacja, Polska. Czy kraje tam by, by, były w ustroju komunistycznego. Także ogólnie mam wrażenie, że są dane do, do polepszenia gospodarczego. jak pan widzi w ogóle przyszłość tych źródeł Te wczoraj miały się zacząć. Czy właśnie jest? też dodałam takie pytanie panu Miłoszowi. No przyszłość czego? Śródeł literacki. literacki. No wydaje mi się, że, że wy powinniście brać czynny udział w organizowaniu tych źródeł. No, ponieważ to są założenia, śródeł literackie są mieszane polsko-litewskie i mają sprzyjać e, dialogowi, to wy powinniście utrzymywać kontakt e, z, z związkiem pisarzy litewskim. No i wspólnie organizować to środki. To znaczy zapraszać wspólnie legioncze z powiedzmy zamiancy. ja e, ja myślę o, o prelegentach nie tylko z Polski, tam, z, ale dziedzinno z, z innych krajów tak samo. Ja wspomniałem o, o Danielu Beauvoir, wybitnym francuskim specjaliście, który napisał historię uniwersytetu Rińskiego, na przykład tam, z jakimś albo no ludzi zajmujących się powiedzmy literaturą polską, czy kulturą polską, czy świadczy. które będą się bardzo bliskie. Mnie się wydaje, że ta idea że ta literację, to jest obca w strony literackiej. No nie tak się wydaje. Obca w stronie litewskiej? Tak. Sama idea, sama w Polsce. To jest tradycji. tradycji i w ogóle chyba powstało nieporozumienie jednak. W tym że co będzie? Było nieporozumienie. Bo, o ile wiem, to na Środzie Literackiej wczoraj było niewielu literatów, było więcej polityków. Czy to jest normalne? Nie, to nie jest normalne, ale wczorajsza inauguracja Śród jest prawdopodobnie czymś innym niż normalne w Środy tej inauguracji. I strona polska, i strona litewska nadały taki charakter dość uroczysty, jak Więc y, to było pewnego rodzaju przełamanie lodów jak miejmy nadzieję. Ale normalne środy nie muszą być aż tak sztywne i jak z udziałem prawda, y, przewodniczącego Rady Landsbergisa, z udziałem wielu polityków, ministrów itd. Tak to, to nie jest normalne. Prawdopodobnie normalne. Środy to powinny być zebraniami literackimi. Tak jak były, zresztą środy literackie, to nie, były, nie, nie, nie zostały zapoczątkowane w okresie międzywojennym. W, w XIX wieku, za czasów Syrokomli, zbierali się, prawda, na środy. Ale to było z Prywatnych to... mieszkań, prywatnych mieszkań. No to zamiast zbierać się w prywatnym mieszkaniu, można zbierać się w tamtych murach, przez co zyskuje się pewien wymiar symboliczny. Jeśli można ja bym też chciał nawiązać do tego, co powiedziała Alicja. byłem również wczoraj na. Tym... Ale może przedstawmy panu miłoszowi naszych poetów, bo pan miłoż nie wie z kim rozmawia, prawda? Przedstawiliście się Pocześnie, Państwo? Tak, Aha, to przeczytamy. Pan Mieczkowski tak jest. Więc wczorajsze spotkanie no słusznie, miało charakter uroczysty i polityczny. Ja powiem, że to, żeby dostać się na salę, musiałem zastosować pewne kłamstwo dzięki Chokinczycowi, ponieważ nie zostałem wpuszczony na salę. Kiedy powiedziałem, że reprezentuję telewizję polską, to powiedzieli ta potrzebna telewizja na sali. Czyli ja osobiście odczuwałem pewną niechęć, żeby nie była to impreza z udziałem właśnie znacznej ilości twórców polskich. Natomiast ta wielokulturowość miasta chyba jest motorem napędowym, żeby te środy były. Ja tu chcę tak przypomnieć tak jedno takie zdarzenie chyba 15 lat temu w gronie poetów tutaj wileńskich, ja wymienię nazwiska, Alicji Rybalko, Henryka Marzula, Józefa Szostakowskiego, Wojciecha Piotrowicza, przed murami klasztoru, bo to było zamknięte, recytowaliśmy swoje wiersze. I tak sobie zamarzyliśmy i te marzenia niejednokrotnie do nas powracały, żeby coś takiego było odrestaurowane. I kiedy przyszła ta uroczysta chwila, bardzo szkoda, że właśnie kolegów tych zabrakło na sali. Ale ja bardzo chcę się zwrócić do Pana w innej sprawie, żeby jakoś zasugerować swoim autorytetem żeby ta impreza miała charakter wielokulturowy i żeby również pojeci polscy miejscowi nie byli wykluczeni z tej działalności i jeszcze korzystając z okazji chciałbym podziękować Panu za wsparcie jakie Pan udzielił gazecie z nadwili chcę tu przy okazji poinformować i czcigodnego mistrza i obecnych że my w tej gazecie będziemy odchodzić od polityki pojętej mechanicznie na korzyść kultury i o ile te środy literackie czy inne inicjatywy znajdą poparcie i wzięcie to będziemy bardzo chętnie uczestniczyć i naświetlać. Dziękuję. To, to fatalnie się stało. Ja kiedy spotkałem się z Wami w hotelu Neringa, byłem absolutnie pewien, że, że spotkamy się na, na, na, na tej środzie. Ale pytanie, skąd powstało to niedopatrzenie? Organizatorem właściwie był, był Jacek Borkowicz. On powinien by zaprosić Andrzeju, prawda? Bo tym razem, tym razem organizacja była dosyć dziwna, dlatego że nie na każdą środę zwali się aut autokar pełen gości z Warszawy. I nie literatów. Nie Nie literatów. I nie, literatów. I nie, literatów. I nie literatów, tak. jak mi widzi, ponieważ pan mieszkał w Wilnie, uczył się tutaj, jak pan widzi perspektywy słowa polskiego w Wilnie? Aktywność, co? Perspektywy słowa polskiego w Wilnie. Czy pan uważa, że uda się nam coś tutaj regenerować, coś? żeby to słowo, no nie zownikło zupełnie żeby ludzie jednak czy Pan wierzy w to, że można może tutaj kultura, słowo pisane w Wilnie, e, polskie słowo pisane rozwijecie to co Nie wyrobimy nie wiem, szczerze, mówią, szczerze mówię nie wiem dlatego, że Wilno e, przedwojenne jednakże miało e, miało tłum młodzieży prawda, która e, chodziła na uniwersytet Uniwersytet był głównym, e, głównym ośrodkiem życia e, kulturalnego w Wilnie. E, to, to, to było e, ostatecznie e, Akademicki Klub Włóczęgów, e, Środy Literackie. E, to by, było jakieś połączenie pomiędzy tymi instytucjami. E, dzisiaj to jest, to jest zupełnie inne miasto. Panie profesorze, jeśli to można y, nie poecie zadać pytanie. I nie wiem, czy to może środka, czy informacja zniekształcona, ale podobno y, Pan profesor podczas pobytu tutaj wypowiedział się przeciwko idei Uniwersytetu Polskiego w Wilnie. Y, ja byłem zbulwersowany i sądzę, że w sposób rodaków w Wilnie tutaj też tak to być może można dyskutować i wspierać się o reali formę realizacji idei, ale że taki pęd ku edukacji, ku wykształceniu należy popierać, można w formie polskiego uniwersytetu. Wydaje mi się, to nie poddajemy dyskusji. Wciąga mnie Pan w Wasze polityczne sprawy tutaj w Powiedziałem, że to są wasze sprawy. Uprzedziłem z góry. Mnie zależy na współpracy pomiędzy Wydziałem Polonistycznym Uniwersytetu Wileńskiego i Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. To jest moje Takiego wydziału nie ma. Owszem, byłem wczoraj na Wydziale tym Polonistycznym, polonisty, sławistycznym gdzie jest, są już działy polski, rosyjski i bułgarski. Proszę Pana, ja wiem, może tak kontynuując to, co powiedział Janek, czy właśnie Pan nie uważa, że powiedzmy to takie tworzenie właśnie tej slavistyki na uniwersytecie y, będzie taką kontynuacją przyjaźni narodów co naprawdę chcielibyśmy mieć już, już za sobą żeby jakoś do tego nie wracać. Czy to, czy to ktoś bardzo sprytnie nie próbuje y, pewnych rzeczy tutaj tak poustawić, żeby właśnie żeby jednak tej polonistyki takiej, takiej jaka nam potrzebna y, tutaj nie, nie było przyjeżdżając tutaj Postanowiłem nie mieszać się do spraw wewnętrznych Waszego środowiska, Waszego e, miejscowej pola. To nie jest moje zadanie. Z pewnością. Ja jestem bardzo blisko związany z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu i Jaki -Jaki. Uważam, że kontakty pomiędzy uniwersytetami są bardzo pożądane. Jeżeli można coś osiągnąć na poziomie uniwersyteckim, to jest bardzo dobrze. Jeżeli Uniwersytet te, wileński wyraża chęć współpracy z Uniwersytetem Jadielońskim, to jest bardzo dobrze. Tyle tylko mogę powiedzieć. Jeżeli Uniwersytet Wileński chce zapraszać e, e, prelegentów, e, profesorów, e, specjalistów w zakresie literatury polskiej, to bardzo dobrze. Czy można się zapytać o